Cześć, rozpoczynamy audycję Masz Trzy Życia na antenie Akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Przed mikrofonami Michał Hawełka, Mateusz Gasiński y i to by było na, na, tyle. na razie na tyle. Na razie na tyle. Przechodzimy płynnie do newsów. Zacznę od newsów, które wchodzą w życie dopiero w zasadzie od przyszłego tygodnia, no ale, ale są na pewno ważne dla posiadaczy konsol. Po pierwsze, Xbox Live Games with Gold, czyli standardowa porcja co miesięczna darmowych gier. Tym razem użytkownicy Xboxa One dostaną grę pod tytułem Massive Chalice, która jest tak, taką turową strategią fantazy. To jest Double Fine produkcja. Tak. I oprócz tego, druga gra, która na Xbox One, to taka gra, która była już też w zeszłym miesiącu, czyli Pool Nation FX, czyli Billard. No nie postarali się w tym, tygo, w tym miesiącu. No, powiedzieć. Massive Chalice może być ciekawe. Na no, Xboxa 360 Just Cause 2. Bardzo fajna gra. Bardzo fajna. Ja, ja mogę to potwierdzić. Można usiąść i zapomnieć o, o świecie. I druga, również bardzo fajna gra, ale może trochę niedoceniana. Y thief. Ten najnowszy Thief. Ten Thief, Thief, Thief the reboot. Tak. Y z kolei PlayStation wyszło ze swoją y miesięczną ofertą. I tym razem ludzie, którzy chcieli coś innego niż indyki na PS4 mogą się ucieszyć, aczkolwiek nie aż tak bardzo. Ale jakieś indyki są. Są indyki, ale line-up po prostu otwiera Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, czyli to, czyli to demo. nazwane przez wielu demem. Tak, to jest płatne demo, które w tym momencie nie jest płatne, jeżeli ma się PSP, PS Plus, tak? No i dobrze, w końcu przynajmniej ja przynajmniej w to zagram w końcu, bo wcześniej szkoda mi było pieniędzy. No tak, godzinkę zagrać będzie spoko. Że słyszałem, że ludzie mieli różne podejścia, w sensie jeżeli wybierzesz inne podejście do przejścia no tak, tego, no, to potrwa to dłużej. No ale to nie jest argument. Gra, dobra, to jest jedna gra następna. Druga z of the Shog Shogun Bonafide Edition. To, to jest, jest bardzo fajna rzecz, to jest taka strategia turowa z klimatem zaświatów japońskich. Tak, oprócz tego na PS Vita, Super Exploding Zoo i Futuridium. Deluxe to jest taka oldschoolowa ścigałka, powiedzmy, taka retro. I obie też będą dostępne na PS4, bo czemu nie? Na PS3 Call of Juarez Gunslinger i Cloudberry Kingdoms. To bardzo fajnie. Gunslinger to tutejsze, tak? Czy dobrze mi się Tutejsza, wydaje? Tak? Tutejsze, tak? A skoro już mówimy o tutajszych no, to, to Lords of the Fallen 2, które no jakby ma kontynuować sukces jedynki. Jedynka sprzedała się w ponad 900 tysiącach egzemplarzy. Jakoś jak jest... niedawno wyszło to Lord of the Fall. Tak, w tym roku. Na początku tego roku. Mm -hmm. Będzie najwcześniej w 2017 roku i nie będzie powstawała, znaczy będzie powstawała przy, w Polsce, ale wcześniej jedynka była robiona we współpracy polskiego studia i niemieckiego. Teraz już tylko polskie będzie robiło. Więc y, tam jakieś były niesnaski, że tak powiem. Ojejku. I się... Rozeszli. Microsoft w czerwcu wyda nowy kontroler. Nowy kontroler do Xboxa One, który będzie wyglądał tak samo jak poprzedni, ale będzie miał jedną wielką nowość, a K mianowicie kabel? wejście na słuchawki. A. Czyli coś, co DualShop miał od początku? No większość w tym momencie kontrolerów to ma, ja mam No i dobrze że, Wii u. dobrze, że Microsoft wpadł na to, żeby jednak to również u siebie dodać. No i miło, że to jest, to jest zwykły Jack, tak? Jack, tak, czyli więc nie żadne kombinowanie każde, ze z słuchawki, tylko... każde słuchawki zadziała. Jeszcze pytanie brzmi, czy tam jest przypadkiem, na przykład, nie możesz znaleźć wejścia y, mikrofonowego? A tego nie z, wiesz. Z tych oficjalnych informacji nie było nic o tym, że to a, będzie działało. No ale jakoś. każdy może własne słuchawki podpiąć, nie musieć tak. kupować specjalnych słuchawek z logo. Bardzo miłe. Bardzo miłe. Yy, rebooty ostatnio są bardzo popularne. Była Lara Croft, yy, na przykład był Tiff no, właśnie. No jak o którym mówiliśmy. Tak. Było, był Devil May Cry. I zbliża się kolejny, a więc Need for Speed. To. Twórcy stwierdzili, że te ostatnie części były takie... E? Ale czekaj, ja tutaj czegoś nie rozumiem, bo o ile wy... Larry Croft w tif to jest jakiś taki, powiedzmy, bohater, którego można od początku napisać. Co można od początku napisać w Need for Speed? Uważaj, to jest po prostu hit. Yy, wcześniej z każdą kolejną częścią jakby przechodziliśmy w tej hierarchii samochodowej, powiedzmy, coraz wyżej. Na początku był ten tuning, yy, te wyścigi nocne, potem coraz bardziej przechodziliśmy w stronę wyścigów ulicznych, ale też wciąż nie, nie do końca legalnych, takich dziennych. Mhm. Tutaj będzie reboot, czyli wracamy do Undergrounda. Ale dwójki. No tak, nie, nie, nie mamy tutaj oczywiście, to nie będzie Underground 3, bo, bo nie. No, miałoby to dużo sensu. Ale będzie po prostu w takich klimatach. Need for Speed, nie wiem, Underground. To, even, będzie need, to, under. będzie, to będzie Need for Speed, który nazywa się Need for Speed. Aha, tak. Aha, też taka tutaj, tak jak był ten Mortal Kombat. Mortal Kombat. Tak, news teraz odnośnie. Y, takich długich serii ele Electronic Arts. FIFA 16, okay. gra, która niespodzianka wyjdzie również, znaczy FIFA kolejna się pojawi, niespodzianka, ale tym razem jest tak wielki feature nowy, że to po prostu w głowie się nie mieści. 12 drużyn kobiecych. Okej. Okay. Teraz pytanie brzmi, czym to się różni poza powiedzmy modelem? Prawdopodobnie niczym, aczkolwiek twórcy chwalą się też, że te kobiece, jakby wszystkie animacje były osobno nagrywane. Osoby... Było, o to pytałem, nie? Czyli żeby to nie było, tylko żeby model, było widać. Czyli tylko to też jest, jest też... fizyczny, fizyczny jakby model jest trochę tak, inny. Także jednak trochę inaczej się to wszystko odbywa. To jest też, no, ciekawostka raczej. Nie jest to, pewnie du... to jest pewnie taka zmiana, która ma zachęcić ludzi, którzy nigdy nie kupili. Znaczy, ja mam wrażenie, że to po prostu był dział od EA, który nie miał co, co robić akurat w tym czasie. to Ktoś padł na pomysł, żeby zrobili coś takiego. I nie mieli lepszego pomysłu na nowości, więc... No nie, no ile razy mock można robić? No pewnie. Yy, Wiedźmin 3 na Xboxie. Jeden. Yy, był z nim pewien problem. Jak? A, mianow a mianowicie klatki skakały i się ciało. No dobra, więc ale... Więc w najnowszym patchu twórcy dodadzą blokadę na 30 i heja. Najłatwiejsze rozwiązanie. Dobra, a, a z PS4? PS4 nie ma takich problemów. PS4 jest y, 1080p, w przeciwieństwie do tych 930. p że to nie jest upscaled? Y, prawdopodobnie nie i dlatego na PS4 nie będzie tego ograniczenia, bo tam rzadko kiedy 30 przekracza. <grym> <grym> Więc to, to nie jest problem. A w tym kierunku? No. I ostatni mój news związany z a W zasadzie bardziej z platformą streamingową, czyli z Twitchem. Twitch... Y, zabronił, w zasadzie zbanował yy, streamowanie gier tylko dla dorosłych, więc naszego Hatreda nie zobaczycie. Ojejku. Nie będzie, bo... I to chyba jest związane trochę z premierą Hatred, że, że jednak yy, nie będzie można tego na Twitchu zobaczyć. Ja, ja myślę, że się tutaj twórca gry bardzo cieszy z tego, z tego że im wszyscy... Kolejna im mają reklama. Darmową, darmową reklamę, no. jest to Taki był ich plan nawet chyba, z tego co, co mówiłem. No i jak widać działa. No Coś jeszcze się działo w świecie, czy nie bardzo? W świecie. Dzieją się turnieje i w ogóle dużo różnych rzeczy związanych ze sportem. Na ten przykład dzieje się w tym momencie, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, że w tym momencie yy, trwa turniej Via Game yy, House Cup Hardstona i tu niespodzianka, leci, będzie dzisiaj o 18 leciał w telewizji polskiej. Na którym? Na jednym z kanałów Polsatu. Więc jeżeli ktoś ma ich wszystkie, jakieś tam dziwne kanały, to może sobie obejrzeć z polskim komentarzem. Więc zaraz po pewną, audycji, tak? Zaraz Właśnie. po audycji na pewno warto o, włączyć 18? i zobaczyć. Albo indziej. To się je. gdzie indziej. Albo można na Twitchu, ]ć? gdzie również można sobie to obejrzeć. No bo nie jest to z gra z tylko dla dorosłych, tak? Nie jest. No, tam są jakieś karty. Różne karty są. Co tam się dzieje, to w ogóle aż... Uh. No i... I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wiadomości ze świata growego. Za chwilę porozmawiamy o tym, jakie premiery nam się zbliżają w czerwcu. No, bo to już koniec miesiąca. Dzisiaj, przypominamy, mamy 31 maja, więc ostatni dzień tego miesiąca. Nie da się ukryć. No i trzeba by tu przedstawić, co się pojawi w następnym miesiącu, którym jest... Czerwiec zgaduję. Czer... Tak. No będziemy mówić o premierach w czerwcu. Zostańcie z nami. Nasz... Masz Życia, czyli audycja o grach wideo. No i właśnie o tych grach wideo, które będą całkiem świeżutkie, nowiutkie wychodziły w tym miesiącu przyszłym, czyli kwi nie kwietniu, nie maj. Czerwcu, ja się cofam w czasie, ale to powinienem iść w przód, patrzeć w przód. Na co patrzymy w przód? Patrzymy na to, że w czerwiec jest trochę mniej obfity w tytuły, można powiedzieć, niż maj. No nie ma takiej bomby typu Wiedźmin, Project Cars czy Splatoon. Więc... Wiecie, no, z czy na coś innego. Zacznijmy może od gier na Wii U, skoro z plotunem zakończyłeś to Wii U zaczniemy. Cześć Miłosz. Cześć, witam serdecznie. Co tam dla nas masz? No, co mogę powiedzieć o premierze na Wii U, bo chyba mówimy o tym samym, mianowicie o chyba jednej konkretnej grze dla konsoli Nintendo w tym miesiącu, czyli o Yoshi's Woolly World. Owszem, o tym mówimy. To jest taki wełniany świat. Tak, to jest taka, bo było i Ep Kirby Epix Yarn kiedyś gra, no i teraz jest Yoshi, który jest włóczkowy i takiego też Amibosa będzie można dostać z włóczki. Dosłownie. Uu, taka no, prawdziwa Taki plusz tak. Uu, jeszcze w trzech kolorach. No o co jest... w tej grze chodzi? O co? To jest platformówka. Niespodzianka. No, to jest platformówka od Nintendo i to no, związane z tym są, z tym światem, że to jest włóczki, jest kilka mechanik, które można tutaj oczywiście przedstawić. Główną mechaniką z tego, co widać w trailerach jest połykanie przeciwników i zamienianie ich w włóczki, które się za nami toczą, które potem możemy wykorzystać do budowania platform i rozwiązywania różnych puzzli w taki sposób, To jest zorganizowany. Tak, bo kiedyś Josi strzelał z jajek, a... W tym wyjątkowym świecie strzela kulkami właśnie z... No, z włóczki, czy jak to, jak to włóczka ma, o, ma zwyczaj być w łebkach. Czego to ludzie nie wymyślą. No czego to Nintendo nie wymyśli. I to niestety chyba na tyle. To, że ogólnie nie, nie chodzi... ma z premierami w tym miesiącu jakoś szału, to też nie oszukujmy ale, się. Ale mówię. A no, będzie coraz gorzej. Jest jest to tak jakiś taki... Im bliżej świąt, tym będzie lepiej. Jest to gra, którą... Ale jest to gra taka konkretna, na którą można czekać. No i wychodzą z okazji, okazjami bosy, a to coś znaczy w tym momencie. Jak gra jest duża, wychodzą do niej AmiBossy. Tak, to jest ma. taki wyznacznik. Tak. tak. No, no tak, to w tak takim razie czekamy. Jeżeli tak. nie ma wyboru. co ma Pod koniec, ambosy, pod koniec to z tego miesiąca się pojawi. To teraz przejdźmy do gier multiplatformowych, bo w zasadzie ekskluzywów, jako takich, jeżeli chodzi o konsolę, nie ma w tym miesiącu za bardzo. Przynajmniej z takich ciekawszych rzeczy. Zacznę może od takiego największego tytułu, który moim zdaniem się... W... Największego moim zdaniem pojawi się w tym miesiącu, czyli Batman Arkham Knight. Ale źle to powiedziałeś. Batman. Ja Arkham nie Knight. jestem Batmanem, więc ja nie, nie mogę tak mówić. A, w, w, w, w, w. o, o. o, o. Wydało się. W każdym razie jest to trzecia bądź czwarta, w zależności kto jak liczy. Ja liczę, że to jest czwarta część, ponieważ było jeszcze po Arkham. E, no ja że... Był Arkham Asylum, Arkham City, potem był flashback do Arkham Origins, które opowiadało o początkach Batmana i teraz jest Arkham Knight, czyli chronologicznie właściwie czwarta część. Ale ona jest po Arkham City, Tak. która jest po Arkham I teoretycznie ta część Asylum. ma kończyć historię Batmana tego w Arkham. Batmana. Czyli tego, jednak kwadrologia. Więc zobaczymy jak to będzie. Ja szczerze mówiąc nie wierzę, w to, że to się skończy na tej części, jeżeli ona odniesie sukces. Bo jeżeli będzie sprzedawała się poprawnie, to raczej wątpię, żeby kolejna była. No ale zobaczymy. Ja wiem, w przypadku Assassin's Creedów to, to nie był taki wyznacznik. Kiepsko sprzedało. Za rok następny. Może inne, inne czasy sprawią, że więcej ludzi kupi. A wyobraź sobie ark Batmana w takim brytyjskim, wiktoriańskim arkam? To było na pewno bardzo ciekawe. I to by można połączyć z Assassin'em. Assassin's Creed, Batman Asylum, nie wiem. To... Ja już widziałem połączenie cyberpunka z Wiedźwinem, także. B Batman's Creed. Batman's Creed, o, o. Tylko Kolejna... Batma Batman nie zabije. Właśnie. A to, to nie, w takim razie nie można. No niestety. Kolejna gra multiplatformowa, która, w której premiera się zbliża, będzie 9 czerwca. Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited to jest gra, która już naprawdę, tak naprawdę jest już na PC-tach. Yy, ale teraz powychodziło yy, bardzo dużo dodatków i wersja pojawi się, ta ze wszystkimi dodatkami pojawi się na PS4 i Xboxach, yy, Xbox One oczywiście. Yy. A użytkownicy, którzy grają na PC, dostaną ulepszenie jakby do tej wersji, więc wszystkie te dodatki też dostaną za darmo. Aha, czyli rozdają za darmo rzeczy, bo... Bo gra się niespecjalnie trzyma, <grym> że tak. Jejko, ale jak jest w taki, co rozumiem, w tym momencie to jest brać i grać, tak? Tam nic nie trzeba płacić. No, trzeba zapłacić za pudełko. A, no i brać i grać. A nawet nie wiem, jaki tam jest abonament. Wiem, że był abonament. No był i zaraz to sprawdzimy. A jak to jest? Konsole są w osobnym świecie niż komputer, czy... No tak ciekawe. To jest Czekaj, tak, jeszcze, bo... Jeżeli świat jest serwerowy, to prawdopodobnie tak. Pewnie tak. Mhm. Zobaczymy. Kolejna premiera, ona nie jest może aż tak mega duża, ale no, trzeba odnotować, że to wychodzi. Lego Jurassic World. Film się zbliża, film się zbliża, więc gra Lego oczywiście też musi wyjść. No i pewnie będzie tak jak zwykle, czyli cała historia z filmu, pokazana w takim lekko klockowym świecie. I są to bardzo fajne klocki. Tak, i to jest na pewno dobra informacja dla posiadaczy konsol starej generacji, bo ona wyjdzie na wszystko. Nawet na, no na PS3, X, Xboxa 360, a nawet na tam PS Vita i na 3 a nawet wyjdzie. No i na Wii U też. Tak, no, no i na wszystkie te nowe konsole. No więcej chyba się nie da już zagarnąć rynku. No nie, to znaczy da się jeszcze złapać maka Dobra, jeszcze ja muszę było na Androida wrzucić, kolejna, y, kolejna gra, której premiera już we wtorek, w zasadzie w nocy z poniedziałku na wtorek, to Heroes of the Storm. Gra, w którą praktycznie grali już chyba wszyscy, którzy mieli w nią zagrać, bo raz, że kluczy było tysiące do bety, a przez ostatni tydzień albo dwa y, przez ostatni tydzień albo dwa będzie była w otwartej becie, więc można było sobie zagrać, a teraz będzie już wersja pełna, więc... To ciekawe konta przechodzą bez zmian do tak. pełnej wersji, także... Więc można, pozyskać. można pieniądze dalej wydawać, jeżeli ktoś <laughs> lubi. I oprócz tego warto, jeszcze tutaj przypomnę, przypomnę powiem, yy, o tym, że jutro też w Padbarze będzie oficjalna, czy znaczy oficjalny stream, jakby Premierie Heroes of the Storm będzie można sobie obejrzeć w większym gronie i zdobyć trochę gadżetów od Blizzarda. Mowa jutro... o wrocławskim Padbarze. Bo... Tak. Jutro w nocy z pierwszego na drugiego. Tak, impreza w Padbarze zaczyna się o 20. Jutro stream zaczyna się 21.30. No ale wcześniej będą już tam jakieś y, gadżety do zdobycia. No jutro jest też Hatred, czyli ta polska gra, o której nie możemy mówić tak. na Twitchu. Na Dzień Dziecka. No tak, to jest w ogóle ciekawe z tym, jak ta gra zostanie przyjęta. Miłosz. Na Dzień Dziecka, Na, na tak? Dzień Dziecka, ale, to, ale że takie skojarzenia... To Bo mówimy, że to jest y, Hatred, czyli gra polskiego studia, która została w sumie sławna tylko dlatego, że jest bardzo, bardzo brutalna. Jest to izometryczny shooter i można tam robić takie rzeczy, które wam się... Nie tam... tyle brutalne, co y, zabijanie... Pokazuje bezsensowne zabijanie. O, zabijanie, jest zabijanie, które jest w tej grze, nie jest niczym poparte. No właśnie. I to, jest, I to spowodowało jakiś tam problem w internetach i... Pytania, tylko. czy gry powodują tutaj. Tak, gra, grał i zabił. Tak. Zabił, bo grał. No, kto, kto nie gra? Wszyscy grają. Ale no, nie wszyscy zabijają. No Oni... i dobrze, nie zabijajcie, bo to niezdrowe. Niezdrowe. I drugi tytuł, też polski, yy, wychodzi 9 czerwca, jest to kolat. Ten taki survival horror. Tak, który opisuje, y, próbuję mniej więcej, on trochę to zmienia, ale chodzi o, mianowicie o historię na Przemęczyn Diatłowa, która to się działo w Rosji, w Związku Radzieckim, bardzo dziwny incydent, poczytaliście sobie w internecie, bo ciarki przechodzą od samego czytania, co dopiero jak macie w tę grę potem zagrać, chociaż gra trochę y, tę historię nagina, ale mniej więcej ją przedstawia w pewnym świetle. Miała wyjść już jakiś czas temu, bo oczywiście się obsunęła, bo taka jest teraz moda. Ale fajnie, bo polska gra, dwa fajnie, że jest tania, tak, jak to... na premierową grę. Pytanie brzmi, to jest survival horror, tak? Tak. Czy to jest kompatybilne z Okulusem? Oni coś myśleli o Okulusie, ale ostecznie nie. No nie ma, no już Okulusa nie ma jako takiego, więc... Dopiero za rok. Ale myślę, że takie gry jak ten Carter, czy właśnie ten Colad będą miały no, duże możliwości na Okulusie. to by było na tyle, jeżeli chodzi o premiery czerwcowe. No, to większe jest i trochę więcej, bo jednak no, teraz wiadomo. tego się wysypuje. Codziennie na pc to się pojawia dużo gier. Tak. I niekoniecznie dobrych, ale są też perełki. Niektóre wychodzą z... Early Access, The Escapist, na przykład, też jest taka, będzie gra, wychodzi, można było w nią już zagrać. No, jak już kolejna edycja Devil May Kraja ma wyjść znowu. Ale też tak, ta ponownie, tak. ale na platformy nowej generacji i tak no, dalej. Więc więc trochę tego jest. Cały czas coś się dzieje, jeżeli kupicie wszystkie te duże premiery, o których mówiliśmy, to jeszcze macie tysiące gier mniejszych, które też na pewno warto, znaczy nie zawsze warto, ale można, można sprawdzić. Za chwilę wracamy z relacją z Game Days. Życie. Słuchajcie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM, a dokładniej audycji Masz 3 Życia, czyli audycji o grach wideo. I przechodzimy teraz do imprezy związanej pewnej części z grami wideo, a mianowicie do imprezy, która się działa wczoraj. Dzieje się jeszcze dzisiaj, ale myślę, że dobiega już chyba końca. Mowa o Game Dames 2015. To jest pierwsza impreza z tej serii. Planują serię zrobić. Gdzie ona się działa? To jest ciekawe, bo ona się działa na zamku Książ, który znajduje się w Wałbrzychu. I ten zamek jest naprawdę duży. No, on jest, powiedzmy, to jest zamek, który był budowany kilka razy, bo y, był taki zamek obronny, potem dobudowali jakiś do niego taki kompleks pałacowy, potem coś tam spłonęło, potem odbudowali. No, generalnie wystarczy powiedzieć, żeśmy się w tym zamku zgubili. Zgubiliśmy się, nachodziliśmy się niepotrzebnie. Weszliśmy go dookoła i właściwie wróciliśmy do punktu wejścia i znaleźliśmy schody, po których nie weszliśmy, żeby dostać się tam, gdzie trzeba było się dostać. Ale I co tam było? Co tam było? No, było dużo komputerów na pewno. I co ciekawe, były te komputery różne. Widzieliśmy komputery najnowsze, takie, że, że właściwie śmigały jak jak małe helikoptery. No, Bank Light na Ale widzieliśmy też, na przykład Ponga. I cieciał. Nie, I ale strasznie mia, Dla miał, miał problemy z, z tymi z, z, z, z kontrolerami. Mhm. Ale no było cały przekrój. Właśnie od Ponga do najnowszych tych były wszelkiego rodzaju konsole starej, nowej generacji były. Komputery różnych twórców. Były Amigi, były Commodore. Tak, dodajmy, że była komnata. Właśnie, komnata poświęcona komputerom Apple. z zdjęciami Apple. wszędzie dookoła były zdjęcia Steve'a Jobsa. No, wszędzie leżały. Aż strach wejść. Tak, ale były tam bardzo ciekawe maszyny. Po prostu od Apple chyba dwa w górę. To są dziwne sprzęty. Nigdy, nigdy nie miałem do czynienia z, ze starszymi Apple'ami. Z nowszymi też nie, ale te starsze <laughs> są dziwne. Mieliśmy problem z graniem w, co to było? To był Dum. Chyba do nie szło go sterować w ogóle, nie znaczy, dało się... mogłem chodzić, ale nie strzelałem. Takie pokojowe było bardzo. Ale no, było to ciekawe, można było na to patrzeć, no i wszelkiego rodzaju komputery inne, właśnie te właśnie Commodore, Amiga, wynalazki Sony, dużo dziwnych rzeczy było. Poza tym było trochę planszówek, gier planszowych różnego rodzaju, można było sobie wypożyczyć, pograć. Kupić też, ale no, było stołów dużo, w które można było po prostu usiąść, pograć. Nawet były prototypy planszówek jeszcze tak. takie niewpuszczone na rynek. Można było pograć early po... access. <głos> no, no, coś tylko tylko darmowy ci powiem. Można tak. było przyjść, usiąść i zagrać z twórcą gry. Na który... kserokopiarce, wydrukowane także. No bo było świeżo po, po update'cie, więc kserokopiarka czarno-białe rzeczy. Bardzo, bardzo, bardzo stylowo wyglądało. E, co tam jeszcze widzieliśmy? Oj, jeszcze można wyjść. To no, oczywiście były miejsca, w których można było zagrać, na przykład można było na dużym ekranie, na rzutniku wręcz, e, zagrać w FIFA chociażby. Było dużo ludzi, których przybieranych za różne postaci, mowa o cosplayu. Można było nawet skorzystać e, z Oculus Rifta, ale przyznam się, że nie chciało mi się już tam podchodzić, pytać co to w ogóle jest pokazywane tam, bo kolejka była ogromna. Więc nawet nie wiem, bo to, to była ta sama sala, w której można było pograć e, wszystkie gry do tych landów. Głównie e, tutaj były symulatory wszelkiego rodzaju. Oczywiście poza Deinklinem, który chodził na maksymalnych na największej liczbie klatek, e, bo właśnie była też opcja zagrania w symulator e, pociągu, symulator farmy, farmy symulator. Strażaka. E, strażaka, budowy, koparki, wszystko po kolei. Wszystko to pasuje było. do zamku. Tak, ale ja Ci powiem, że ciekawą częścią właśnie tego, tego tych Game Daysów był fakt, że w cenie właściwej wejściówki, dostawaliśmy też wejście do zamku. Można było po tym zamku pochodzić, pooglądać. Yy, no i są tam całkiem ciekawe rzeczy. No była nawet stoisko, yy, cał, cały stół ogromny, dotyczący yy, powiedzmy powieści. Kryształy Czasu, saga o katanie. No i z twórcą. Z twórcą, z panem Arturem Schindlerem można było osobiście podejść, popytać się dowiedzieć, bo to jest e, niesamowita wręcz, e, niesamowity projekt, jak, jak na Polskę, bo Miłosza to jest... z trochę zmiotu, jak zobaczył, zobaczył dwie książki, każda miała 700... To były takie małe encyklopedie. No, małe encyklopedie i to, słuchaj, to była... E, to był tom... Dwie części pierwszego tomu, bo to jest tak, jeden tom, a dwie części i tych tomów ma być 13. Czyli 26 takich encyklopedii do przeczytania będzie. O, no. gra o się chowa. No trochę tak. Oprócz tego, z, to, z tego co słyszałem, był też turniej w Był turniej Chrystona, tak, było komputery, na których można było w tego Chrystona pograć. E, były stanowiska, które, na których można było własne komputery przynieść i pograć. No i pula nagród na była całkiem ciekawa. Chociaż mnie zastanawia, czy osoba, która gra w Chrystona, będzie Zainteresowana e, e, starterem do Wowa, czy znaczy właściwie edycją Ekstra do Wowa. No niektórzy, niektórzy ludzie są kolekcjonerami. Niektórzy kolekcjonerami, a poza tym niektórzy też przeszli z Wowa do Hearthstone'a, albo grają w jedno i drugie naraz, bo to się jakby nie wyklucza. No, ale było też sporo gadżetów od Blizzard'a. Zwłaszcza, że to mhm. było organizowane też właśnie przed na, przez największy serwis chyba o WoWie w Polsce. Ale były też smyczki, były też jakieś rodzaju podkładki, podmyszki, wszystko było. Można naprawdę wyglądało to... O, o świecie Warcrafta. Wyglądało to imponująco, tak. no i osób było tam pełno. Byliśmy też w salach z grami bitewnymi, tak. W takie duże sale były... Mo, mo, no, tak. Piękne makiety. Sze sześć stołów, piękne makiety, oczywiście pięknie wymalowane armie do systemów... Y i teraz będę mówił z pamięci. Jest Warhammer Fantasy Battle, było kilka armii. Większość tego, co się tam działo, to był Warhammer 40 tysięcy, ale widzieliśmy też Dzikie Pola. To jest system polski bitewny. Jeździ się konikami. Bardzo, bardzo ładne to jest. Mam też na zdjęciach, y, które są zresztą na naszym Facebooku, facebook.com, ukośnik, maz życia, y, zdjęć jest bardzo dużo i na niektórych widziałem, że były tam nawet modele z Gwiezdnych Wojen. Tak, była też sala z modelami Gwiezdnych z Gwiezdnych Wojen, były to wielkie makiety właściwie. Były, były, był wielki soku milenium i była na przykład budka, w której mieszkał e, Luke, jak mieszkał na Tatooine. To taka kopułkowata A, to w bigo, części. Ale w, tak, to na pustyni. Było kilka innych rzeczy, których ja do końca nie jestem w stanie zidentyfikować, co to było. Było broni kilka z, właśnie z tego uniwersum i to broni truperów i broni używanych przez ludzi pustyni. Taka strzelba bardzo obskurna. No i był też pan przebrany za Jedi'a, z którym można było sobie zdjęcie A zrobić. miał miecz świetlny? Miał. Był taki mały chłopiec przebrany, Tak. Było stylowo, oczywiście. Czyli Jedi nie um... jeszcze nie zginęli. Jeszcze nie, jeszcze Jedi Na samym końcu chyba trafiliśmy do sali z grami logicznymi. Tak, gry logiczne, były, znaczy właśnie układanki logiczne, albo zagadki logiczne. No takie właśnie typowe drewniane klocki, z których trzeba było coś ułożyć. No było trzeba ułożyć z kilku takich, powiedzmy, podobnych klocków kostkę, ale naj, najwięcej czasu spędziliśmy nad zagadką dotyczącą złożenia kostki o sześciu ścianach. To Bo... było prawo Pita Grasa, potem prawo Fermata, że z kostek 3x3, 4x4, 5x5 trzeba było złożyć kostkę, yy, która jest... 6x6. Na 6x6, na tak. No, więc było takie... Trochę, trochę, trochę wysiliśmy mózgownicę. Było trochę lustr, luster w okolicy. Yy. No i naprawdę było... Ciekawych rzeczy trochę było. Ja mam takie trochę wrażenie, że nie było to tak za bardzo ogarnięte ze sobą, bo to było w różnych miejscach tego zamku. Mimo, że jak na rozmiar tego zamku było relatywnie blisko, ale te korytarze pomiędzy i takie dość powiedzmy obskurne oznakowanie tego wszystkiego powodowało, że to takie trochę odrywane od rzeczywistości, odrywane od siebie y, wydawało. E, o ile sale z, sale z komputerami to były raczej blisko siebie, to e, planszówki i jakieś bitewniaki to były tak trochę odstrzelone od siebie. Ale e, z drugiej strony trzeba było, przy okazji mogłeś śledzić zamek, chodząc po tych wszystkich korytarzach, szukając mówię, tych sal. Jest to, jest to, mówię, ten plus tego, że można było zobaczyć e, duży naprawdę zamek, on o, imponujący to jest No w ogóle małe miasteczko, bo tam jest co chwilę jakaś, jakiś hotel, co chwilę jakaś knajpka, wszystko na miejscu. Ja, poza tym nie oszukujmy się, pierwsze kody zapłaty, następnym razem na pewno będzie już to lepiej zorganizowane, w sensie nie mówimy, że teraz było źle. Teraz było, z tego co słyszę, było bardzo, bardzo tak, ciekawie. Po podobało nam się, chociaż się nachodziliśmy. To jest źle? <grych> w sumie w naszym przypadku to powinno być dobrze, prawda? No. Stylowe były właśnie te biurka dębowe czy z innego drewna z takimi krzesłami z obić i przy tym maszyny takie wielkie. Bardzo, bardzo fajny taki kontrast był. E, mi się podobało. Tobie miłość mi też się bardzo podobało no i w tym a, a momencie mi się podobało to co mówiliście dobrze w tym momencie to tak trochę już e, nie wiem czy tam coś jest jeszcze można można jeszcze zajechać i zobaczyć sobie zamek ale to już późno jest więc zaprosić wypada za rok więc no zapraszamy za rok jeżeli się będzie jeżeli się pojawi to w, w grafiku na pewno poinformujemy no i co do następnego razu no, na game daysach tak Słuchacie audycji Masz 3 Życia w akademickim Radiolus na 91,6 FM. I teraz y, po naszej relacji z Game Day, y, Day, Day. Days, Game Days y, przechodzimy do konkretnego tytułu. Dzisiaj niespodzianka, tylko jeden. Tylko jeden, ale taki dość y, konkretny. Mhm. Jeżeli, taka bomba. Jeżeli chodzi o powiedzmy świat, do jakiego on wchodzi, bo to jest gra na Wii U. I, i grom, o której tutaj mowa jest Splatoon, czyli powiedzmy bomba Nintendo na ten miesiąc. Już miesiąc temu pamiętam, jak razem z Mioszem mówiliście z wielkimi zachwytami, mimo że ona jeszcze nie wyszła, ale już było z Splatoon. Znaczy, wtedy tam można było sobie zrobić tego y, test, był, był, był shoot, shooting test, można było sobie z godzinkę zagrać. No oby dwa. Ja, ja na jednym miałem okazję grać i mi się to wtedy podobało i jakby nie zmieniam swojej opinii na ten temat, ale przejdźmy do faktycznej tej gry. Bo ona już jest powiedzmy w całości Wyszła i można wszystko zwiedzić e, Z małym haczykiem Ale o tym później Jesteśmy w tej grze Squidem, czyli takim Bardziej inklingiem może No to jest taki człowiek, taki Antropomorficzna kałamarnica To jest, jesteśmy takim właśnie Stworzonkiem, które jest, ma dwie formy Taką właśnie humanoidalną e, Że ma nogi, ręce biega Albo takim właśnie, taki taka mała kałamarnica Skacze, pływa w kałamarni Kałamarnica yy, I o co w tej grze chodzi? Gra jest y, shooterem z perspektywy trzeciej osoby Czyli kamera lata za naszym bohaterem I jest to multiplayer Multiplayer shooter tylko myk polega na tym, że nie strzelamy bezpośrednio do innych, bo nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby pokryć planszę swoim kolorem, bo strzelamy yy, atramentem. To jest taki paintball tylko, że w wersji Max. Tak, jest paintball, ale tak do ekstremum, bo malujemy po prostu wszystko. No i co nam to daje? Przede wszystkim możemy w tym, w tym kolorze się szybciej poruszać, zamieniając się w, tego, w tą formę, tam, yy, w tej kałamarnicy. A poza tym tak przeciwnik ma trudniej w tym się porusza. No i na końcu nam to daje kto ma więcej zajęte terenu swoim kolorem, ten wygrywa. Nie, tak, to jest ma więcej... cel planszy, planszy, która trwa bodajże 3 minuty yy, i na końcu po prostu jest rzut yy, planszy z góry, z otu Widzimy wszędzie na, kolory naszych przeciwników i pokazuje się procentowo wynik, kto ile planszy w procentach zamalował, przy czym nigdy to nie jest 100%, bo czasami, no to jest niemożliwe, żeby do każdego zakamarka z farbą dotrzeć. No, ale żeby nie było, że to jest taki multiplayer paint, yy, to jednak jest tu rywalizacja, bo tym naszym kolorem możemy kogoś Zastrzelić, tak? Wtedy oni się rozwalają na nasz kolor. No i po powoduje to, że w taki sposób możemy raz zanegować przeciwnej drużynie możliwość pokrywania farbą yy, powiedzmy terenu, bo jest respawn, tak? Kilka sekund, które trzeba czekać na yy, ponowne pojawienie się na planszy. A dwa, jest to sposób na, powiedzmy, większe malowanie, bo jak zabijemy kogoś, to on się rozpęka właśnie na kolor, co pokrywa jakiś tam teren. Broni mamy kilka rodzajów, jest powiedzmy trzy główne są wprowadzone typy broni. Mamy taki typowy karabin maszynowy, który strzela po prostu takimi małymi kulkami farby i to jak to karabin maszynowy, szybko, niekoniecznie daleko i niekoniecznie mocno. Drugą rzeczą jest charger, czyli taka snajperka powiedzmy tutaj. Jest to taka broń, którą przytrzymujemy po prostu prawy trigger i ona ładuje się I jak naładujemy, to ona strzela odpowiednio daleko. Wcześniej jak wypuścimy, to ona będzie mniejszą siłę miała i mniej będzie zasięgu też miała. I ostatnią kategorią, która w tym momencie jest dostępna jest roller, czyli taki wałek. To jest broń głównie powiedzmy bliskiego zasięgu, chociaż można chlapnąć farbę na jakiś tam dystans, żeby dosięgnąć przeciwnika, który niekoniecznie jest blisko nas. No ale ten wałek powoduje, że mamy ten wałek i nim robimy po. po go przed sobą biegniemy i malujemy. No i możemy rozpłaszczać też innych w ten sposób, nie no to jest taka metoda na, na płaskiego squida. A też bardzo często się zdarza, że się zderzamy z innym y, przeciwnikiem, który ma też wałek i wtedy następuje wzajemne morderstwo, bo nasz wałek wjeżdża w niego, jego wałek wjeżdża w nas, w nas i bum. No i to są te, te podstawowe typy, tych broni będzie więcej. Nintendo ogłosiło, że w trakcie jak gra będzie nabierała powiedzmy wieku, to będą wypuszczali nowe nowe rzeczy, i nieodpłatnie oczywiście będą się pojawiały nowe rzeczy w sklepach. Zapowiedzieli już na przykład pędzel, zapowiedzieli już jakiś shotgun, więc tego trochę jest w, powiedzmy... W planach. planach. Mimo to już, no, tak czy jest teraz dużo broni i innych rzeczy typu ubrania, przy czym wiele rzeczy trzeba odblokować po prostu zdobywając kolejne poziomy. No, poziomem, jest paywall, znaczy jest, jest blokada na, na poziomie, po prostu nie można niektórych broni kupić, jeżeli nie ma się odpowiedniego poziomu. Podejrzewam, że też podobnie jest z ciuchami, które są różne, bo to też chodzi o to, żeby mieć stylowe ubranka, które nam dają jakieś bonusy, ale też wyglądają. Yy, co, co tu jeszcze jest ciekawe i warte zauważenie? W tym momencie jedynym trybem dostępnym jest tryb yy, Turf War, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy. I na razie jeszcze nie ma rankeda. To się pojawi niedługo, nie wiem jaki jest tutaj pomysł na to w Nintendo, czemu wprowadzają tak po kolei nie od razu. Może mają jakiś taki większy na to plan, rzeczywiście pograć, na razie tutaj pobawić się i nowe rzeczy, żeby ta gra była ciągle żywa, nie? Na Twitterze jest taki pasek postępu, kiedy wejdzie gra rankingowa w życie, więc wszyscy na to patrzą, gdzie czekają. Można I też zagrać, rankingową, nie rankingową grę, tylko zwykłą bitwę z przyjaciółmi znajomymi ta, ta. Z Nintendo. Tylko to jest problem taki, że w tym momencie się do puli tych 8 osób, bo gra się 4 na 4, do puli 8 osób padają nasi znajomi, ale potem można nas przemieszczać, ponieważ możemy być z po, po przeciwnych stronach. Można będzie robić drużyny pełne, ale to też w przyszłości, że bierzemy drużynę i zawsze jest to sama. Nowe tryby wejdą, na przykład będziemy mieli taki King of the Hill, czyli mamy teren, który musi być pokolorowany naszym kolorem, reszta planszy się nie liczy. No i kilka innych rzeczy też się pojawi. Ciekawy jest tryb, jakby single player, on jest krótki, ale jest, no są bossy takie. Nintendo ma umiejętność robienia bossów, więc są. są Całkiem, całkiem fajne. Plansze są takie właściwie bardziej na, na zastanawianie się. Trochę mi to przypominało Mario Galaxy. Trzeba było tam wymyślić, co z tym zrobić. E, no i jeszcze jest wsparcie dla Ami, bo jak ktoś ma Amiibosa to odkrywa dodatkowe takie tryby na zasadzie. Te same plansze, które są w single playerze m, przechodzi z jakimś dodatkowym zadaniem. Są to różne zadania, na przykład na czas, albo z og ograniczoną ilością e, tuszu. No je jest tego trochę. W tej chwili plansz w grze jest do, ileś, do, do, do, do, do, do 6 6 plansz, tak. Przecież a... mają różną specyfikę, mają różne przeszkody do, terenowe do przejścia yy, i mają czasami ciekawe punkty takie, w których można wykorzystać na przykład te bronie takie ala snajperskie. No właśnie wieże albo coś, więc jest naprawdę interesujący przekrój tych y, poziomów, ale wychodzą nowe. I ja mówię, że ta gra ma potencjał, warto na nią spojrzeć, ja w to gram. Co ciekawe, jest to gra, którą ja po prostu pod... mogę usiąść na 15 minut, włączyć, pograć 15 minut, 3-4 rundy i tyle. I to mi starczy. I dlatego ja ją mogę polecić, bo to jest gra, którą można właściwie zawsze odpalić. Mi natomiast się bardzo podoba klimat, bo gdyby to było Mario i Luigi, którzy się strzelają na farbę, to by było moim zdaniem, no coś przeciętnego. A to, co, jest, co oni wymyślili teraz, to właśnie te inklingi, czyli pół ludzie, pół kał kałamarnice, e, cały klimat tego miasteczka, w którym w sumie, to jest takie menu gry, miasteczko, można zamiast klikać na gamepadzie można po prostu chodzić w maseczku i chodzić do tych sklepów. Ciekawe jest też, jeszcze nie mówiliśmy o tym sterowanie w tej grze, jest... O, to jest dziwne. Znaczy można opcję normalnie, jak w shooterze na, na konsolach, gałki, albo możemy używać motion kontrola w tablecie, który jest góra-dół mhm. i ograniczony zasięg lewo-prawo, co pozwala na trochę precyzyjniejsze doestrzelanie, nie? No ja, ja generalnie jestem w stanie to polecić, tym bardziej, że to nie jest pełna cena jak za gry na Wii U. Jest ona trochę tańsza. Jest to, to gra po prostu taka. Ona jest lekko tańsza niż pełne pełne gry, więc. Tak, ale ja też bym polecił nic, tylko iść do sklepu i kupować, jeżeli jeszcze jej nie macie. No Je... jeżeli nie macie Wii U, to sobie kupcie. Yy, tak, no właśnie. Tą grą. To może być też system salerem ta gra, bo myślę, że jak ktoś zobaczy, jak fajnie się w to gra, to. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało za powiedzmy miesiąc, ale podejrzewam, że będzie się działo dalej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą odsłonę audycji Masz trzy życia. Przez ostatnią godzinę, albo i niecałą godzinę, byli z wami Michał Hawełka. Mateusz Gasiński. I Miłosz Szymczak. Pamiętajcie o tym, żeby wskakiwać na naszego Facebooka, YouTube'a, Twittera. Wszystko, ukośnik masz trzy życia, tam zawsze jakieś nowości się będą pojawiać. Coś się zawsze tam dzieje. Coś się dzieje. No tak, i ja tymczasem co, do zobaczenia za... Do, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za My do was będziemy widzieć, oglądamy was.